Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 15, ścieżka pierwsza. Pochodząca z rodu książąt kijowskich Zofia, zwana czasem Sońką, była prawosławna. Przeszła na katolicyzm dopiero w przeddzień ślubu, ale nadal chętnie otaczała się Rusinami. Koronowana mimo oporów panów małopolskich, obdarowała króla dwoma synami, Władysławem, i Kazimierzem. Mimo, że, jak przynajmniej sądził Jagieło, miała mniej temperamentu od starszej siostry, nie ustrzegła się pomówień o przyprawianiu rogów podstarzałemu mężowi. O bliższe stosunki z królową obwiniano aż sześciu rycerzy, a czterech nawet uwięziono. Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Rady Królewskiej. Zgodnie z ówczesną procedurą, królowa oczyściła się z zarzutów przysięgą własną i... Współprzysiężników dobranych spośród osób znanych jako zwolennicy Oleśnickiego, więc niepodejrzanych o stronniczość. Chodziło nie tylko o dobre imię królowej, ale o to, czy zrodzeni z niej synowie jako pochodzący z prawego łoża mają prawo do ojcowskiego dziedzictwa. Od chwili narodzin pierworodnego Władysława, 1424, głównym celem polityki wewnętrznej ostatnich dziesięciu lat panowania Jagiełły było zapewnienie swemu synowi tronu polskiego. Nie było to rzeczą prostą. Wykorzystując zasadę elekcyjności tronu, stronnictwo możnowładcze ze Zbigniewem Oleśnickim na czele, uzależniało zgodę na powołanie do rządów jednego z synów Jagiełłowych od dalszych przywilejów. Sformułowano je w akcie sporządzonym w Brześciu Kujawskim na zjeździe ogólnopolskim, zwanym już wówczas Sejmem Walnym Wszego Królestwa. 1425, Ale kiedy król wzbraniał się go potwierdzić, w rok potem na sejmie w Sieradzu panowie mieczami posiekali pergamin, na którym go spisano. Starając się przezwyciężyć opór Rady Królewskiej, król szukał poparcia w miastach. Przychylne mu wystawiły dokumenty, że nigdy innego ani innych panów sobie nie obiorą ani nie zażądają, jak długo ci, to jest synowie jagieły, żyć będą. Sojusz króla i miast był jednak za słaby, by przeciwstawić się skutecznie można władcom i idącej za nimi szlachcie. Dlatego też wielką wagę miało w planach Jagieły zapewnienie dla synów sukcesji Wielkiego Księstwa. Kiedy więc w 1429 roku na zjeździe w Łódzku król rzymski Zygmunt Luksemburczyk, pragnąc poróżnić Litwę z koroną, zaproponował koronację Witolda na króla Litwy, Jagiełło poparł tę propozycję licząc na to, że po śmierci bezpotomnego Witolda Korona Królewska przejdzie na jego syna. Ponieważ zaś, jak uważano wówczas powszechnie, Korona nie mogła być wcielona do Korony, Polska, by utrzymać związek między obu państwami, będzie musiała powołać na tron dziedzicznego Króla Litwy. Zdecydowana opozycja Rady Królewskiej zmusiła jednak Jagiełę, by odstąpił od tego projektu. Co więcej, za inspiracją Rady Zgodził się on odstąpić tron Polski Witoldowi, by ten, otrzymując upragnioną godność królewską, zachował jednocześnie Unię. Witold, lojalny wobec Jagieły, tej propozycji nie przyjął. Posłów Luksemburczyka do Witolda zatrzymali Wielkopolanie, a wysłanników jadących z koroną zmuszono do zawrócenia z drogi. Spowodowało to, że realizacja całego bardzo zaawansowanego projektu, jako że goście już zjechali na koronację, spaliła na panewce. Była to porażka Witolda, który rychło zmarł w październiku 1430 roku, ale i popierającego go Jagieły. Zwyciężyli możnowładcy polscy reprezentujący interes państwowy sprzeczny tym razem z interesem dynastycznym. Skoro nie dało się ani złamać, ani przechytrzyć możnowładczej opozycji, trzeba było się z nią porozumieć i pójść na ustępstwa w imię zapewnienia synowi sukcesji. W marcu 1430 roku na zjeździe w Jedlni król wydał przywilej powtarzający wszystkie prawa szlachty i dodający do nich słynną zasadę Neminem Captivabimus Nisi Jure Victum. Odtąd nie wolno było uwięzić osiadłego szlachcica, zanim nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem. W zamian za to zgromadzona cała społeczność królestwa przyrzekła, że po śmierci Jagiełły powoła na tron tego z jego synów, który będzie zdatniejszy do rządów, pod warunkiem wszakże uprzedniego zatwierdzenia przywilejów i przestrzegania ich w praktyce. Tak więc, choć dynastia Jagielonów rządziła w Polsce przez blisko dwa wieki, rządy jej opierały się nie na prawie dziedziczenia, ale na elekcji, która w praktyce nie wychodziła jednak poza krąg potomków Jagiełły. Był więc założycielem dynastii, która swe panowanie zawdzięczała stałej, przy każdej zmianie tronu ponawianej, zgodzie stanów – Podkreślano nieraz, że elekcyjność doprowadziła do osłabienia władzy królewskiej i władzy państwowej w ogóle. Z drugiej jednak strony przejawiający się w elekcjach konsens społeczny był ważkim elementem wykształcania się polskiej kultury politycznej. Sprzyjało temu rozwojowi odnowienie w 1400 roku założonej przez Kazimierza Wielkiego Wszechnicy Krakowskiej. Przeznaczyła na ten cel przed śmiercią klejnoty swoje Jadwiga, ale zasługą Jagieły była realizacja tego dzieła. Daje temu wyraz po dziś dzień nazwa uniwersytetu. Dla odnowionej wszechnicy, obok istniejących wcześniej wydziałów nauk wyzwolonych, medycyny i prawa, uzyskał Jagieło zgodę papieża na otwarcie wydziału teologicznego, czego odmówiono ongiś Kazimierzowi, a co dopiero tworzyło w pełni zorganizowany uniwersytet. Uzasadnieniem powołania wydziału teologicznego była m.in. potrzeba kształcenia księży dla rozpowszechniania katolicyzmu na Litwie. Umiał też Jagiełło wykorzystać uczonych krakowskich dla obrony sprawy Polski i Litwy na Soborze w Konstancji, gdzie zabłysnął Paweł Włodkowic, rozwijając doktrynę suwerenności państw, również pogańskich, oraz przeprowadzając wnikliwe odróżnienie wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Te ostatnie prowadzili krzyżacy, napadając spokojnych żmudzinów i litwinów pod pozorem nawracania ich na wiarę chrześcijańską. Wbrew niechętnemu Jagielle Długoszowi, który jak wiemy był rzecznikiem poglądów Oleśnickiego i nie żałował monarsze ciemnych barw, przedstawia się on współczesnemu historykowi jako wybitny mąż stanu i dowódca wojskowy. Jako mąż stanu potrafił rozgrywać pomyślnie wielkie zagadnienia polityki międzynarodowej, mając za partnerów cesarza, papieża i najprzedniejsze dynastie Europy. Choć nie potrafił zlikwidować zakonu krzyżackiego, zdążał stale do jego osłabienia i izolacji. Poprzez rozsądny kompromis potrafił zneutralizować separatyzm litewsko-ruski oraz ułożyć się z bratem stryjecznym i początkowo rywalem Witoldem, czyniąc z niego lojalnego i cennego współpracownika. Przywiązany do swojej ściślejszej ojczyzny Litwy dbał jak najtroskliwiej o interesy państwowe swojej drugiej ojczyzny Polski i godnie ją zaprezentował. Że łączył to z widokami dynastycznymi, nie można brać mu za złe. Często uparty, rozumiał jednak, że polityka jest sztuką realizacji rzeczy możliwych i rozgrywał trudne partie z mającym własne koncepcje polityczne możnowładztwem. Musiał nieraz ustąpić, by wygrać w następnej turze. Obcy religijnemu fanatyzmowi dbał o pokojowe współżycie z ludnością prawosławną, choć jako neofita dbały o to, by dać wyraz swej prawowierności, Szedł nieraz, jak w stosunku do husytyzmu, daleko w tym kierunku. Sam niewykształcony rozumiał dobrze potrzebę oświaty i nauki. W życiu osobistym był bezpośredni i prosty. Jak zanotował długoż po zwycięskiej bitwie pod Koronowem, w parę miesięcy po Grunwaldzie, król odwiedził wszystkich rannych rycerzy, wynagradzając szczodrze tych, którzy się w bitwie odznaczyli. Rzekłbyś, napisał dziejopis, że to nie król, ale człowiek zwyczajny, który dla równego sobie żadnej nie szczędzi pomocy i usługi. Jadał król niewyszukane potrawy. Nie pijał piwa ani syconych miodów, a jedynie wodę. Działo się to może nie tylko ze względu na wstrzemięźliwość, bo potrawy podawał mu zawsze ten sam zaufany sługa. Bał się zapewne otrucia, a były w tej mierze precedensy wśród giedyminowiczów. Ulubioną królewską rozrywką były polowania kochał przyrodę i do późnych lat zachował wrażliwość na jej piękno. Nawet śmierć jego 1 czerwca 1434 roku była skutkiem zapalenia płuc, kiedy to na wiosnę w Medyce koło Przemyśla z upodobania i zwyczaju, jaki miał w całym życiu, a który był zachował jeszcze z czasów pogaństwa, poszedł do lasu dla słuchania słowika i ucieszenia się jego słodkim pieniem, a zabawiwszy na tym słuchaniu, aż do późnej nocy zaziębił się mocno, i od tego czasu zaczął na siłach zapadać. Nie powstrzymał się długoż, by i przy tej okazji nie wypomnieć królowi pogańskich upodobań, które jednak musiały budzić sympatię zarówno u współczesnych, jak budzą je u potomnych. Pozostawił po sobie Władysław Jagieło związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale liczący się do pierwszych potęg ówczesnej Europy. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności korony królestwa polskiego. Rafał Karpiński, Władysław III Warneńczyk. Krótkie zaledwie dwudziestoletnie życie Władysława III króla Polski i Węgier, a szczególnie jego śmierć na przedpolach Warny, były i są nadal oceniane całkowicie odmiennie w historiografii. Jedni widzą w nim niedorosłego młodzieniaszka ulegającego w Polsce wpływom wszechpotężnego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, na Węgrzech zaś Jana Huniadiego, wojewody i potężnego magnata, marionetkę zgoładającą się powodować sprytnemu legatowi papieskiemu Julianowi Kazariniemu. Inni szlachetnego władcę, ostatniego krzyżowca przepojonego ideą walki o wiarę świętą, broniącego do ostatka chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. Obok spiżowego posągu króla bez skazy funkcjonował inny, władcy krzywoprzysiężcy, który złamał po kilku dniach rozejm zawarty z Turkami zapalczywego młokosa winnego klęski warneńskiej. Na progu bieżącego stulecia, gdy świadomość historyczna zaczęła stanowić ważny element więzi szerszych warstw społecznych, walczono zajadle o warneńczyka, ubolewając, że podania o krzywoprzysięstwie króla Przeszły z uczonych dzieł do podręczników przeznaczonych do użytku młodzieży, a nawet dziatek. Było więc imię Władysława wykorzystywane niejednokrotnie w rozlicznych utarczkach i polemikach ideowych, religijnych i narodowych przede wszystkim, a jego życie pośmiertne, legenda o nim, jest równie ciekawa jak życie doczesne. Władysław przyszedł na świat, kiedy tracono już nadzieję, że sędziwy król Jagiełło pozostawi męskiego potomka. Trzy pierwsze związki małżeńskie Władysława Jagiełły nie dały przecież dziedzica. W takich okolicznościach za poradą księcia Witolda, Jagiełło liczące około 70 lat, pojął za żonę młodą sońkę z Holszan. Długoż niechętny Jagielono pisze, że było to małżeństwo niemiłe Polakom, a królowi nachylającemu się do starości niepotrzebne i niestosowne. Co więcej, oblubienica Gniaziówna litewska, spowinowacona z Jagiełłą w trzecim i czwartym stopniu Kwitnąca naówczas dziewica, bodaj 17-letnia, Była urodą więcej niż cnotami zalecaną Odbyte w Nowogródku z wielką okazałością zaślubiny i wesele Nierównych wiekiem małżonków Dały wreszcie staremu królowi tak długo oczekiwanego syna Zapewne w 17 miesięcy po ślubie Dnia 31 października 1424 roku Przyszedł na świat pierworodny Jagiełły Władysław Z tego małżeństwa doczekał się król jeszcze dwóch synów Zmarłego w niemowlęctwie Kazimierza I kolejnego Kazimierza Andrzeja, zwanego Jagielończykiem, Następcy Powarneńczyku na tronie polskim Wiadomość o urodzinach pierworodnego Zastała monarchę w Przemyślu Uradowała go wielce, jak i cały naród Po jej otrzymaniu król przez cały dzień nie wychodził z kościoła ale cały czas trawił na modlitwie, dziękczynieniu Boga i pobożnych uczynkach. Tak zaś pożądana dla wszystkich była ta wiadomość, tak radosna i uroczysta, że i opatrzność Boga uwielbiali i podziwiali płodność sędziwego króla. Chrzest długo oczekiwanego królewicza odbył się w Krakowie 18 lutego 1425 roku. Ojcem chrzestnym per procuram był papież Marcin. Na tę uroczystość wielki książę litewski Witold przysłał bratankowi Sebrną kołyskę. Jegiełło rychło rozpoczął starania o zapewnienie sukcesji Władysławowi. Na zjeździe w Brześciu Kujawskim 1425 na prośbę i nalegania król uzyskał zapewnienie na piśmie, że nowonarodzony syn obejmie po nim tron. Zobowiązanie to zostało opatrzone warunkiem potwierdzenia wolności i przywilejów oraz nowych zrzeczeń monarchy na rzecz rycerstwa. Od wypełnienia zobowiązań królewskich zależeć miało następstwo Władysława na tronie polskim. Nie spieszył się jednak jak Jagiełło z wypełnieniem obietnic. Przyciśnięty wreszcie w rok później na zjeździe Łęczyckim oświadczył, że ani dawnych praw nie potwierdzi, ani nowych nie da. Co tak rozjuszyło tam rycerstwo, że ów akt określający sukcesję natychmiast i w oczach króla, nie bez trzasków i szczęków błyskających mieczów, które wszystkich nabawiły trwogi, na najdrobniejsze kawałki gołymi szablami rozsiekali. Ten fakt zakorzeni się w świadomości społecznej i przypominany będzie przez naród polityczny, szlachtę, monarchom, niewywiązującym się z obietnic bądź naruszającym prawa. Sprawa sukcesji była więc otwarta, zwłaszcza, że można było szachować króla sposobionym wcześniej do tronu Fryderykiem Brandenburskim zaręczonym z córką Jagiełły Jadwigą. Choć Agielle udało się uzyskać za cenę przywileju jedlneńskiego 1430, wprowadzającego zasadę neminem captivabimus nisiure victum, zapewnienie, że po jego zgonie władzę obejmie któryś z jego synów, Władysław lub Kazimierz, rychła śmierć Jadwigi, przyrodniej siostry młodszych braci, dała podstawę do uporczywych plotek na dworze. Domyślano się o truciach, a zbrodnie przypisywano macosze królowej Zofii, dążącej do zapewnienia tronu swym synom. Rzeczywiście ów zgon eliminował kandydaturę Fryderyka Brandenburskiego, który liczyłby się poważnie, jedynie jako małżonek Jadwigi. Jagiełło, zdaniem Długosza, przyjął śmierć córki nie z takim żalem, jak na ojca przystało. Na pogrzebie królewny nie widziano, żeby chociaż łzę uronił albo najmniejszy smutek okazał. Sprawa objęcia tronu była więc w zasadzie przesądzona nie rozstrzygnięto jedynie, który z królewiczów otrzyma koronę. Walka monarchy z możnowładztwem o zapewnienie dziedzicznej, silniejszej władzy zakończyła się niepowodzeniem. Ale warunek, jaki wpisano do aktu jedlneńskiego, elekcja dokonać się miała jedynie między synami jagiełowymi, zaspokajał ambicje monarchy. Jagiełło przed śmiercią, 31 maja 1434 roku, w grudku polecił zebranym wokół niego panom Synów swoich, a osobliwie starszego Władysława, który z twarzy i przymiotów był do niego wielce podobny. Być może nie dlatego jedynie, że zwyczajowe prawo opowiadało się za starszym, ale może dlatego również, że młodszy Kazimierz urodził się, gdy król był w wieku zgrzybiałym raczej niż podeszłym, na co się często uskarżał. Do szybkiej koronacji Władysława parł Zbigniew Oleśnicki w trosce o zachowanie swej potężnej pozycji – strasząc widmem domowej niezgody czy nawet wojny. Mimo to opozycja pod przewodnictwem Spytka z Melsztyna i Sława z Rytwian starała się przekreślić plany Oleśnickiego, nie godząc się na koronację bez elekcji. Najpierw na zjeździe w Opatowie, potem w przededniu i tak odłożonej koronacji w Krakowie oponenci Oleśnickiego, wśród których obok Spytka najaktywniejsi byli Abraham Zbąski, sędzia poznański, Jan Strasz z kościelnik, starali się przeszkodzić w elekcji i nie dopuścić do koronacji. Wybór dokonany został mimo protestu wymienionych trzech wielmożów, a uroczystość koronacyjna Władysława w katedrze krakowskiej zakłócona została przez spytka z Melsztyna, także przeciągnęła się od południa aż do wieczora. Po koronacji dziesięcioletni król zaprzysiągł prawa, przywileje i wolności, formalnie rozpoczynając panowanie. Również i kolejny dzień nie był fortunny. Oto nie doszło do odebrania hołdu od mieszczan i rajców krakowskich z powodu kłótni między biskupami i książętami mazowieckimi o pierwszeństwo w Orszaku i miejsce po prawicy królewskiej. Wobec małoletności króla, za pełnoletniego został uznany Władysław Dółkończył lat 14 na zjeździe w Piotrkowie w 1438 roku. Ustanowiono rządy namiestników, opiekadlników, poszczególnych prowincjach o losach kraju decydował jednakże wszechwładny Zbigniew Oleśnicki i skupieni wokół niego możnowładcy swoista regencja Oleśnickiego napotykała na poważne przeszkody obóz możnowładczy nie był przecież jednolity, na czele malkontentów, przeciwników biskupa krakowskiego stał wybitny pan małopolski spytek z Męsztyna zjednawszy sobie część średnio zamożnego rycerstwa rzucił je przeciwko swemu rywalowi Spytek, uważany przez literaturę za przywódcę obozu husyckiego w Polsce, daleki był, jak się wydaje, od haseł ideowych tego złożonego ruchu. W swojej agitacji wykorzystywał husyckie postulaty walki z obowiązkiem dziesięcinnym, co jednało mu stronników wobec kształtującej się koniunktury na zboże i preponderencją kościoła. Słabość aparatu wykonawczego i policyjnego nasilająca się anarchia, która przekształcić się miała w otwartą wojnę domową zakończoną klęską konfederatów Spytka, Grotniki maj 1439 przyczyniała się do organizowania się społeczeństwa rycerskiego dążyło ono do zapewnienia krajowi niezbędnego pokoju i poszanowania praw ten proces konsolidacji średnio -zamożnego rycerstwa zdyskontuje jednakże dopiero następca Władysława Kazimierz Jagiellończyk opierający się w walce o wzmocnienie władzy i podniesienie autorytetu monarszego właśnie na rycerstwie. Czegóż mógł się nauczyć młody władca, jakie praktyczne nauki wynieść z doświadczeń wartko toczącego się życia politycznego, z obserwowanej walki o władzę, której był przecież bliskim, choć biernym obserwatorem? Trudno orzec. Nie wdając się w zbyt łatwe psychologizowanie, domniemywać można, że upór ta cecha Władysława, która objawi się najpełniej w najważniejszym momencie jego życia, na polach warneńskich, określona została przez pierwszy okres panowania, które nie było rządzeniem. Król, za którego sprawowano władzę, podejmowano decyzje, który był malowanym królem, w zmienionej sytuacji chciał wreszcie zamanifestować swoją wolę, swoją decyzję. Pamiętajmy, że zginął mając zaledwie ukończone lat dwadzieścia. Ale epoka Władysława, zwanego później Warneńczykiem, niosła ze sobą nie tylko ważne przemiany społeczne w kraju. Europa Środkowa, Europa tworzących się narodowych monarchii stanowych, stawiała przed Jagielonami nowe, ciekawe problemy. Wśród meandrów ówczesnej polityki zagranicznej, w związku z otwartą wojną domową w Czechach, Jagielonowie, Polska, mieli ważne atuty do wygrania. Husyci czescy proponowali przecież tron praski bratu Władysława Kazimierzowi. Plany te, krzyżowane skutecznie przez Oleśnickiego, nie mogły być zrealizowane. Nowe możliwości otwierały się na Węgrzech. Projekt powołania króla polskiego na tron budziński nie zrodził się dopiero w 1440 roku, ale dwa lata wcześniej u schyłku panowania Zygmunta Luksemburskiego, zmarłego w 1437 kiedy to Oleśnicki, popierając antychusycką politykę tego cesarza, starał się jednocześnie zapewnić sukcesję po nim Jagiellonom w Czechach i na Węgrzech. Obawiał się grożącego Polsce okrążenia luksembursko-krzyżackiego. Choć i te plany nie dały się zrealizować, a na Węgrzech tron objął zięć Zygmunta Albrecht Habsburg, podjęte zostały przez stronę polską działania zbrojne w północnych Węgrzech, Słowacja w celu osadzenia Władysława syna Jagiełły nad Dunajem. Z okresu tych walk pochodzą liczne oskarżenia Albrechta pod adresem Polaków o współpracę z Turkami. Śmierć Habsburga 1439 po dwuletnim panowaniu postawiła znowu na porządku dziennym Unię Polsko-Węgierską. Węgry narażone coraz bardziej na niebezpieczeństwo tureckie starały się znaleźć sojusznika w celu podjęcia wspólnej akcji – Zdawano sobie sprawę, że era uniwersalizmu średniowiecznego i duch ogólnochrześcijańskiej krucjaty jest już anachronizmem, że walkę z Turcją podejmą krzepnące monarchie narodowe zagrożone bezpośrednio agresją otomańską. Stany węgierskie, a zwłaszcza obóz narodowy, odpowiedziały przychylnie na polską inicjatywę Unii. Jak się wydaje, stroną składającą ofertę była Polska, kontynuująca politykę Oleśnickiego sprzed lat kilku – a nie Węgry. Posłowie polscy na Sejm Węgierski dysponowali argumentami mocniejszymi niż przedstawiciele kandydatów serbskiego i austriackiego, ubiegających się również o panowanie nad Dunajem, choćby ze względu na sprawę turecką. W przygotowywanej Unii najtrudniejsze było wyeliminowanie wdowy po Albrechcie, królowej Elżbiety, spodziewającej się dziecka, któremu chciała zapewnić tron. Przewaga była jednak po stronie zwolenników Władysława. Złamano, jak się okazało na krótko, opór królowej, która godziła się na małżeństwo z Władysławem, jego wybór nawet w wypadku, gdyby urodził się jej syn. Poselstwo węgierskie, które przybyło do Krakowa, by przedstawić oficjalne warunki Władysławowi i zaprosić go na tron węgierski, znalazło się wkrótce w kłopotliwej sytuacji. Opór stawiali niektórzy wielmorze polscy, wiążący swe aspiracje polityczne raczej ze sprawą czeską niż węgierską. Wskazywali oni, że przy braku obecności królewskiej w państwie wzrośnie zagrożenie tatarskie. Również król wykazywał niechęć do małżeństwa ze znacznie odeń starszą Elżbietą. Zanim jednak zakończono rokowania, przybył wysłaniec z Dunaju z wiadomością o urodzeniu się pogrobowca. Notabene Elżbieta zapewniała Stany, że z pewnością urodzi syna. Wydawało się, że układy zostaną zerwane. Jednakże posłowie węgierscy wykazali stanowczość Przedstawili swe pełnomocnictwo na wypadek powicia przez Elżbietę syna i ponowili ofertę tronu węgierskiego dla króla Władysława. Rzecz znamienna: Węgry miały do rozwiązania prawie identyczne problemy wewnętrzne jak Polska. Szło o sprawę niebłahą o wprowadzenie w życie zasady elekcyjności tronu. Toteż nie uznano sukcesyjnych roszczeń Elżbiety, stąd też stanowczość poselstwa węgierskiego reprezentującego opinię Sejmu Budzińskiego na temat wyższości decyzji sejmowych nad zasadą dziedziczności. Elżbieta nie rezygnowała jednak łatwo. Najpierw chciała via facti ukazać bezzasadność starań zmierzających do osadzenia Jagielona nad Dunajem. Przeprowadziła więc koronację kilkumiesięcznego syna koroną wywiezioną potajemnie z Wyszehradu już wcześniej, co świadczyło o nieszczerych od początku obietnicach ugody z Władysławem. Następnie podjęła montowanie stronnictwa, które oparłoby się zbrojnie Władysławowi i nie dopuściło go na Węgry. Znalazła poparcie u wielmorzów liczących na to, że sprawować będą rządy w zastępstwie pogrobowca. Opowiedziało się za nią również kilkanaście miast, rzecz interesująca leżących na terenach dzisiejszej Słowacji, a więc związanych wymianą handlową z Polską. Tak przygotowana koalicja wystąpiła zbrojnie przeciwko przyszłemu warneńczykowi. Była jednak słabsza niż stronnictwo sejmowe dążące do wprowadzenia elekcyjności tronu, popierające Unię Węgiersko-Polską, widzące Jagiellona na tronie nad Dunajem. Zdobywszy przewagę, Władysław opanował Budę, gdzie w braku insygniów koronacyjnych uwieńczono go koroną zdjętą z relikwiarza zawierającego szczątki św. Stefana. Ale Elżbieta i jej stronnicy nie skapitulowali, Doszło do otwartej wojny domowej, tym groźniejszej, że nad Bałkanami wisiało niebezpieczeństwo tureckie. Dwuletnie zapasy Władysława z Elżbietą nie układały się początkowo pomyślnie dla stronników Jagielończyka. Dysponował on ograniczonymi siłami, a rycerstwo polskie wspierające go w pierwszym okresie walk zniechęcało się do interwencji, tym bardziej, że nie uzyskano znaczącego sukcesu. Wojna wyczerpywała siły obu przeciwników, Zmęczyła poważnie społeczeństwo węgierskie, które szczerze pragnęło jej końca. Otwarty konflikt domowy na Węgrzech nie był jedynie sprawą środkowoeuropejską. Ku Węgrom narażonym na ataki tureckie zwracał swe zainteresowania Kościół przeżywający także trudne dni. Działało w owym czasie dwóch papieży, Eugeniusz IV i popierany przez Sobór Bazylejski Felix V. Właśnie Eugeniusz IV dążył do zmontowania Ligi Antytureckiej, której potencjalny sukces wzmocniłby jego i tak mocno nadwątloną władzę i podbudował prestiż. Papież ten, przyglądający się uważnie rozgrywkom na Węgrzech, podjął się akcji mediacyjnej. Wysłany nad Dunaj legat Julian Cezarini skłonił Elżbietę i Władysława do kompromisu, który nie był korzystny dla społeczeństwa węgierskiego, odpowiadał natomiast planom Eugeniusza IV. Historycy domyślają się, że hasła krucjaty, jakie przedstawił Władysławowi wysłannik papieża, trafiły na podatny grunt. Młodociany król zaangażował się, nie bacząc na interesy Węgier, Polski i dynastii Jagiellonów, w niebezpieczną wojnę z Turcją. Jej początek nie zapowiadał jednakże tragicznego końca. Wcześniej jeszcze, w trakcie toczącej się wojny domowej, udało się Węgrom odeprzeć napór turecki, a w 1442 roku Działania zbrojne prowadzone przez Hunia Diego przyniosły sukcesy, które zabezpieczały wcale dobrze Królestwo Arpadów. Mimo to zorganizowano w następnym roku wyprawę zakończoną kilkoma istotnymi sukcesami. Wokół tych zwycięstw, zajęcie Niszu i Sofii, bitwy koło Kruszewca i pod Zlatnicą, rozwinięto propagandę znacznie wykraczającą poza ich realistyczną ocenę. W takiej oto atmosferze zwycięstw, przy niechęci do wojny i na Węgrzech i w Polsce, podjęto z rezultatem wcale korzystnym dla państw chrześcijańskich rokowania pokojowe z muzułmanami w Szegedynie. Jednak zawarty tu traktat pokojowy na 10 lat, zaprzysiężony, jak się wydaje, przez Władysława, został zerwany prawie natychmiast. Jeszcze raz wzięło górę doświadczenie dyplomatyczne Cezariniego i jego argumentacja za wojną. Tłumaczono Władysławowi, że traktat zawarty z niewiernymi Turkami jest nieważny, że papież uwalnia króla od przysięgi na pokój, że nie można sojuszników pozostawiać ich losowi. Burgundii i Wenecjan, przygotowujących flotę do zablokowania cieśnin czarnomorskich i odcięcia sił tureckich od pomocy z Azji Mniejszej, że decydujące nad nimi zwycięstwo i wypędzenie ich z Europy jest już bliskie. Efektem było podjęcie nowej wyprawy. Ta zakończyła się tragicznie, zawiodła flota wenecka, a armia chrześcijańska, mimo że faktycznie dowodził Jan Huniadi, jeden z wybitniejszych dowódców epoki, popełniła błędy, których następstw nie udało się uniknąć. Poczet królów i książąt polskich. Taśma piętnasta, koniec pierwszej ścieżki.